3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread, Strefa Dread, Strefa Dread, Strefa Dread. Pozytywna wibracja w Twoim domu. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciełowski, realizacja Irena Dan. Zapraszam Państwa do Maroka. على الحباء ما رحم قلبي يا ربي وشنودن بي يا ربي وشنودن بي I'm in Strefa Dread. Witam wszystkich nocnych marków. Witam również tych, którzy słuchają Strefy Dread później w podcastach. Dzisiaj w drugiej godzinie mamy spotkanie z dwoma ciekawymi albumami: z nowym krążkiem jamajskiej wokalistki Janine, The Open Heart Project, oraz z nowym albumem szwajcarskiej supergrupy reggae The Eighteenth Parallel zatytułowanym All Fruits. Ripe. A w pierwszej godzinie mam gości i oni już tutaj ze mną yy, w naszym trójkowym studio. Wojtek Naraz, znany jako Narazka. Cześć Wojtek. Cześć wszystkim. Oraz gość specjalny, który dobił do naszego show w dniu dzisiejszym. Ajub Humana, marokańczyk zamieszkały w Warszawie. Cześć Ayub. Cześć. Jak się masz? Paniele. A ty Wojtek, nie jesteś śpiący o tej porze? Nie, nie, nie, nie jestem przyzwyczajony do tej godziny, jestem okay. Wojtek zrobił do nas, do nas dłuższą wyprawę, bo przyjechał z Krakowa zaraz po audycji, zwija się z powrotem. Misja specjalna. Szanowni Państwo, promujemy album stworzony przez Wojtka z dużym udziałem Ayuba, zatytułowany Colors of Morocco, czyli... Marokańska muzyka stworzona w dużej mierze również w Polsce. Wojtek, yy, chciałbym, żebyś na początek troszeczkę opowiedział o tym, kim jesteś. Yy, co robiłeś, zanim doszedłeś do tego punktu zatytułowanego Colors of Morocco? Mm, pewnie. To, to może tak postaram się króciutko. Jakby moje początki muzyczne yy, od kiedy się zaczęły, odkąd. Także yy, ja w wieku nastoletnim z znajomymi, Y, tworzyliśmy różnego rodzaju zespoły, które yy, określiśmy no, taką muzykę bardziej rockową, punkową, metalową no i to by moje... Te... się z Oświęcimia to też ważne, prawda? Tak, tak, tak. ja pochodzę z Oświęcimia, tam mieliśmy takie właśnie zagłębie tych zespołów i tworzyliśmy muzykę właśnie rockową, alternatywną, no i w pewnym momencie w moim życiu przed moment w którym pomyślałem, że wezmę sprawy z mojej ręce zacznę karierę solową i będę robił muzykę elektroniczną no i tutaj jest pewien motyw, w którym szukałem e, inspiracji, co będzie takim głównym mianownikiem tej muzyki e, elektronicznej. No i udało się z tą etniką, e, z takim tribalal, tribalnym brzmieniem różnych krajów. No i powiedzmy, że na chwilę myślę, że to, to, to będzie odpowiedź na, na ten moment. A powiedz, czy, czy to zainteresowanie, to warstwą etniczną u ciebie wynikało z jakiejś takiej, no nie wiem, eksploracji yy, książek o kulturach innego świata, czy spotkań z jakimiś muzykami? Skąd to się wzięło w ogóle? Bo przecież w środowisku punkowym, czy środowisku twórców muzyki elektronicznej związki z kulturami świata wcale nie są takie oczywiste. No, u mnie bardziej wyglądało to pod tym względem, że zacząłem podróżować po świecie, poznawać różne kultury, różnych ludzi. Tam gdzieś też słyszałem różne e, instrumenty, różne barwy, różne skale. No i to mnie w dużej mierze tak zainspirowało tak naprawdę. E, ale też jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, to powiedzmy, że z tej alternatywy, kiedy tworzyliśmy zespoły, graliśmy muzykę alternatywną, Później sam zacząłem interesować się elektroniką i dosyć dużo słuchałem tej elektroniki yy, i ten dźwięk syntezy, syntezatorów taki sztuczny, digitalowy, po prostu już dla mnie był dosyć męczący. Szukałem czegoś bardziej atrakcyjnego dla mojego ucha, no i znalazły się instrumenty etniczne, które spowodowały u mnie to, że za zakochałem się trochę w muzyce etnicznej i w tej różnorodności tych instrumentów i tego, jakie one występują na całym świecie, gdzie je można znaleźć i jak bardzo one są rzadkie, różne od siebie spotykane, więc jakby powiedzmy, że instrumenty, podróże były takim moim głównym zapalnikiem do tego, żeby przyzająć się muzeum elektronicznym, etnicznym. Mm -hmm. a, jak pod, a jak podróże, no to skąd czerpałeś najpierw? Bo to jest twój drugi album. Pierwszy, e, Tropical Journey, ukazał się w 2022 roku, popraw mnie. Tak. I tam były eksploracje troszeczkę szersze. Czy tam właśnie już są elementy, e, które zaczerpnąłeś z jakichś swoich wcześniejszych podróży? Tropical Journey to był album, który... Był bardzo różnorodny i trochę taki miałem zamiar od samego początku, że każda piosenka w tym albumie będzie stworzona z innym wykonawcą, z innej części świata. I udało mi się dotrzeć do tych artystów z różnych części świata, ale udało mi się to zrobić w Polsce. Tak więc y, ja poznawałem różnych artystów, y, różnych producentów i tak od osoby do osoby... Yy, udało mi się Którzy właśnie... w Polsce byli fizycznie obecni w takim sensie? Tak, wszyscy byli w Polsce no, a, fizyczni, a, a. wszystkich nagrywałem Tak, w widziałem członków tam zespołu Afronaut y, y, z Krakowa. Tak, Hisiam hmm. był akurat z Maroko y, i Ayub też I był z Maroko. Tutaj, o, tak. Oni tutaj we dwójkę mnie zainspirowali właśnie y, tak, etnicznie pod kątem tego drugiego albumu, o którym myślę, że za chwilę porozmawiamy, może mm -hmm. trochę więcej. No ale wracając jeszcze do tego mojego debiutanckiego albumu Tropical Journey, to, to miała być mieszanka różnych, może nie, nie wiem czy styli, czy mogę tak to nazwać, no bo z, powiedzmy, że wyszło z to pod jednej ręki, więc jakby te piosenki są do siebie gdzieś podobne, no ale jedna jest bardziej mm -hmm. brazylijska, druga jest bardziej afrykańska, trzecia jest bardziej orientalno-arabska, więc one, ta, ta pierwsza płyta była taka dosyć pomieszana, ona była mocno instrumentalna, no, ale skupiłem się właśnie na, na różnych... Ty, przy tej pierwszej skupiłem się właśnie na, na, na różnych y, horyzontach, a przy tej kolejnej, o której będziemy jeszcze za chwilę rozmawiać, mm. to już na jednym wątku, czyli właśnie A mm -hmm. Ajub, czy ty pamiętasz, jak spotkałeś Wojtka pierwszy raz? I co ty, jako... Ja pamiętam. Jako muzyk y, grający na wielu <głos> instrumentach, y, jak odnosisz się do muzyki elektronicznej? Bo y, twoja muzyka... Y, którą ty robiłeś wcześniej, no nie jest taka elektroniczna, prawda? No właśnie, że moja muzyka jest bardzo organiczna i bardzo tradycyjna i stara, a elektroniczna muzyka jest e, nowa, tak? I bardzo też kocham kiedy mieszamy, mieszane mieszane, mm -hmm. mieszane style i i damy coś nowego, tak, do ludzi i go nie? Mm -hmm. A jak spotkałeś Wojtka? Spotkałem Wojtka, napisał do mnie kilka lat temu, bo chciał nagrywać e, te, ten pierwszy Tropical Journey. Mm -hmm, album. Mm -hmm. Tak, i byłem z Amadou Fola, mój przyjaciel, mój bardzo duchowy brat, i nagrywaliśmy piosenki tam, Tutaj w Warszawie było bardzo bardzo dobre spotkania. Mhm. Był Ramzi Atia. Ro, Ramzi, o Ramzi i tak, tak, w jego Włączmy. studio, no. mhm. I, i tak czuję, że e, ten e, piękny człowiek ma takie dobre intencje mhm. i chciałem zrobić więcej. Zyg, zyg. I po prostu. I tak wyszło. No. Super. Posłuchajmy pierwszego utworu y, z albumu Colors of Maroko sygnowanego Narazka. To y, od twojego nazwiska Wojtek oczywiście. Naraz. Tak, tak. No, jeśli chodzi moją ksywkę to jest dosyć Aha. prosta. Wzięła się od nazwiska, jest narazka. narazka. Gdzieś tam zostało jeszcze z pokolenia na pokolenie i mój kuzyn i mój brat mieli też taką ksywkę. No i wszyscy mają taką jakby <laughs> zostało po bandzie. No to płyta Narazka Chcecie to piszcie do nas. Za chwilę wam powiem, yy, jaki jest też fajny powód, żebyście do nas pisali. Strefa Dread pisany razem radio.pl i Gnała Trans, Ayub Humana, pierwszy gość i utwór rozpoczynający album Colors of Morocco. Że patrzące do przodu album Naraska jego pierwsza odsłona Colors of Morocco czyli spotkanie pomiędzy Polską a Marokiem. Jest u nas Wojtek Naraska, twórca tego albumu jest z nami Ayub Humana, który przed chwileczką takie piękne wokalizy tutaj w stylu gnała emitował. Ayub, o czym śpiewałeś w tym utworze? Śpiewałem o jedność, jedność Bóg jedność, e, sporytualna jedność, że jest, wszyscy, wszyscy, wszyscy jesteśmy jedn, jeden, tak? E, I też śpiewam, że każde razy ja szukam albo chcę być z Bogiem, od razu I find. Mhm. Kiedykolwiek chcesz, to od razu go odnajdujesz. Tak, tak Aha, jest. Tak, aha tak, rozumiem. Czyli tak. jest, że tak powiem, dostępny w każdym miejscu dla ciebie. No. Gnała trans. Wydaje mi się, że to jest pięknie opowiedziane i, i tu też warto na początku od razu wspomnieć wszystkim y, tym, których intryguje ta warstwa muzyczna, którą teraz y, wam emitujemy, że na YouTubie dostępny jest bardzo fajnie zrobiony przez Wojtka i jego kolegę Przypomnij kogo, Wojtek, to A, bardzo ważne? Ale. Rudiak. Tak, zrobił kawał dobrej roboty i panowie zrobili piękny film dokumentalny o powstawaniu tej płyty, e, sfilmowany w Maroku. I tam jest opowieść m.in. o tym, co to jest gnała music. E, czy możecie przybliżyć ten termin, to określenie, dla tych, którzy spotykają się z tą marokańską, jednak głównie terminologią po raz pierwszy? Ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, czym jest gnała, ale myślę, że mm. Aju powie o tym trochę więcej i bardziej ta, tak odszeria. historycznie. Tak, mm -hmm. tak. No, dla mnie Gnawa Music to jest blues, ale nie pochodzący z Ameryki, tylko pochodzący z Afryki. Bo tak jak niewolnicy byli w Afryce, yy, przepraszam, w Ameryce, tak byli też w Afryce. No i Maroko było takim centrum, hubem do, do sprzedaży tych niewolników yy, i Jedni i drudzy, czyli amerykańscy i afrykańscy mieli swoją taką muzykę, którą y, śpiewali w trakcie prac, więc y, ona się od siebie różni, dla nas ta amerykańska jest bardziej skomercjalizowana, ona jest bardziej dostępna y, w sieci, w internecie, w ogóle jest powszechna, a ta afrykańska jest czymś, Nowym, mimo, że już ma pewnie setki lat, ale dla nas tutaj w Europie te brzmienia są nie do końca znane. Dlatego ja też byłem zachwycony tym tą, tą gnałą, czyli muzyką niewolników z Afryki, ponieważ ona ma inne skale, ona ma inne akcenty, ona jest czymś bardzo ciekawym dla mnie, dla mojego ucha i... To był jeden z też powodów, dla których chciałem inspirować płytę właśnie gnałą. Oczywiście nie całą płytę, ale część tej płyty jest gnałą inspirowana, teksty są inspirowane gnałą. Niektóre występują po prostu jeden do jednego z takimi ludowymi piosenkami z Maroko. Więc to tak ode mnie, czym dla mnie jest gnała w takim mega dużym skrócie. Ale myślę, że Aju może powiedzieć jeszcze tak, coś Aju, więcej. kiedy powstała ta muzyka? Bo to jest muzyka, która ma kilkaset lat, prawda? Tak. Bardzo stara muzyka od... Od dziewiątego wieku Od dziewiątego wieku od dziewiątego Od dziewiątego from the 9th century uh -huh. Mogę po angielsku kruku? Tak tak tak oczywiście It's it's uh, found by enslaved sub-Saharan Africans especially West Africans but also black Moroccans which he, which are from across the Atlas mountains to the, towards the south which is Near the borders with Mauritania, South—it's the Sahel area mm -hmm. near the south east, with Algeria, and with Mauritania. Those are all sub-Saharan slaves that were there from many different places, from places today called like Mali. A lot, like a lot, a lot, a lot from Timbuktu. You mean My, they were collected there? It was yeah, just a, yeah, like yeah. a gathering for them, uh, or like plantations for them to work. Like permanent They were gathered stay. there, and they were also trade. Trade. They uh, were traded and sent somewhere. between. Yeah, yeah, At that time, between uh, Christians and Muslims kingdoms, between Europeans and the Kingdom of Morocco, because it's a it's a it's the second oldest monarchy in the world, and so they were trading a lot of slaves to go to the Americas. Those slaves. Brought a lot of their ethnic vibes and they invented this music to treat their pain, to heal their pain pokrótce mówiąc, ta muzyka powstała w IX wieku na terytoriach e, e, tutaj granicznych Maroka e, z Algierią i z innymi krajami. Tam, gdzie koncentrowali się niewolnicy, e, którzy byli tam e, transportowani z różnych rejonów Afryki i to po prostu były ich dźwięki, które pozwalały im zmniejszyć swój e, codzienny ból. Taka jest historia tej muzyki. E, do you know what... E, e, When we talk about this uh, uh, business of slaves, Poland was involved into it as well and it was foundation of creating of this country as scientists now discovered. <laughs> wow. Yeah. So know. we were swapping uh, uh, uh, slaves between Morocco and Poland perhaps. E, e, wow. e, taka ciekawostka e, e, Zagrajmy kolejny utwór z płyty, bo przegadamy całą audycję a utwory na tej płycie są długie i warto popaść w taki medytacyjny trans razem z Naraska My Roots to kolejna propozycja również z Ayubem My Roots. Gramy płytę Narazka. Wpędzamy wszystkich dobrych ludzi po drugiej w stronie w trans. W środku nocy, z soboty na niedzielę nadaje Strefa Dread i moi goście w studiu, Ajub i Wojtek, którzy yy, współtworzyli tą płytę Naraska Colors of Maroko, wydaną ile Wojtek? Dwa miesiące temu? Płytę wydałem oficjalnie w grudniu. Wojtek jest globtroterem, dużo jeździ po świecie, poszukuje dźwięków, więc musieliśmy znaleźć taki termin, żeby go e, w naszym kraju zastać. Wojtek, teraz y, podstawowe pytanie. Skąd wziął się koncept na album poświęcony y, Maroku i... Y, Wybrałeś tą koncepcję takiej muzycznej podróży. To nie każdy teraz robi, wiesz, wielu ludzi nie ma na to czasu, nie ma na to pieniędzy. Jeżeli już współpracują z artystami z daleka, to wymieniają się jakimiś nagraniami przez net zazwyczaj, a ty postanowiłeś tam pojechać, tam w dużej mierze nagrywać tą płytę. Jak do tego doszło? No tak, no żyjemy w dobie AI i... Co poprosimy, to mamy. <głos> Dokładnie, ale no, chciałem być ponad to. Chciałem po prostu być w jakiś sposób muzycznie wyjątkowy. No i jeżeli chodzi o Maroko, dlaczego wybrałem Maroko? No moją inspiracją był właśnie Ayub. I wracając do mojego pierwszego albumu, gdzie nagrałem piosenkę z Ayubem Sima Masi, Um, A właśnie zainspirował mnie w tej piosence swoim wokalem, też zaczął mi opowiadać właśnie o Kinałie, o której wcześniej rozmawialiśmy. No i zainspirował mnie Maroko. No i pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, nagrać drugą płytę, ale bardziej spójną muzycznie, żeby już tak, żeby ona nie była taka diversity, w sensie, żeby nie było mm, różnorodna. Wędrować, żeby już nie wędrować po tych różnych punktach świata, masz na myśli. Tak, żeby zrobić jedną opowieść która będzie się trzymała jednego głównego wątku, no i tym głównym wątkiem pomyślałem, że będzie fajnie, jeżeli to będzie Maroko. Ja oczywiście mam pomysły na jeszcze inne wątki, ale Maroko było dla mnie dostępne. Było niedaleko, znałem już artystów, miałem też inne kontakty, więc to Maroko wydawało się, mimo że było odległe, wydawało się najbliższe. Więc pomyślałem, że drugą płytę nagram, inspirując się Maroko, ich kulturą, ich artystami i już nie będę szukał z różnych części świata. Skupię się tylko na artystach z Maroko i to mi się udało. Wszyscy artyści, którzy są nagrywani na tym nowym albumie, w stu są pochodzenia marokańskiego. Oni śpiewają w różnym stylu. Jest trochę tego, tej gnały, jest trochę arabskiej skali. To się tak tam przenika w tym albumie. W ogóle album zaczyna się bardziej arabsko, kończy się bardziej afrykańsko. Tylko powiedzmy taka bardziej biała Afryka. I... To no, tak to u mnie wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o, o pomysł, o koncept na, na kolejną płytę. Chciałem, żeby było spójnie. Ajub, y, mam pytanie odnośnie tych wszystkich e, marokańskich muzyków na tym albumie. Y, rozumiem, że to są twoi znajomi. Czy Wojtek znał ich muzykę wcześniej, czy dopiero przyleciał do Maroka z tobą i ty y, przedstawiałeś mu tych ludzi i on słuchał, o, tego chciałbym nagrać na płytę, a tego nie wiem, albo tego może nie było w domu, więc był ktoś inny. Czy ty byłeś takim menadżerem od artystów marokańskich na tej płycie? Nie bardzo. Nie bardzo? Nie bardzo. E... Tylko z, Younes? z Younesem? Z Tak. Ale. Ci chyba, Stasucia Animal też? Taki Powiedzmy, spójnym ogniwem dla mojego wyjazdu był Adi San. To była osoba, którą poznałem kiedyś na festiwalu. E też, ty znasz Ajub, Adi Tak, Dą, no mhm. tak więc jakby, powiedzmy, że tutaj jakby kontakty były zachowane. Ale Adi San to była taka osoba, którą poznałem dwa lata temu przez przypadek na festiwalu. Naprawdę już było po wszystkim. Pracowałem zdalnie pewna osoba mnie zaczepiła od słowa do słowa. Okazało się, że jeździ właśnie po krajach Bliskiego Wschodu, nagrywa teledyski tym artystom i to był właśnie Adisan, który mm -hmm. zaproponował, że on ma znajomości w Maroko, między innymi też Ayuba. Oczywiście Ayuba tam już wcześniej znałem, mm -hmm. ale i on był takim moim hubem, który mnie skontaktował też z pozostałymi artystami, ale też część artystów Znajdowałem po prostu na ulicy. Część artystów do tego albumu była, nazwijmy to wszystko, złapanki Wyglądało to tak, że jechaliśmy do pewnego miejsca, wchodziliśmy do hotelu, pytaliśmy, czy mają artystów. A to w Maroko, jak tam jest, po prostu na pęczki. Tak, jak no na Jamajce. Mogę wybierać. To takie bardzo jamajskie jest wiesz, bo podobnie no. jest na Jamajce, że tam po prostu. Yy. No tak, mamy, mamy, ale Chodźcie, Chodź, chodź. chodź. Tak, on ja ja też ja prawda? im wystarczy dać do ręki, oni już tam grają trójkami, czwórkami, <grym> w siedem, kawałku... szósty. Hit. W kawałku Marrakesz mamy twojego kolegę wspomnianego już Jonesa, y prawda? No. To wspaniały człowiek i on grał z tobą w Polsce tu, tu przez dłuższy czas. Kilka razy mieliśmy krótkie e, trasa koncertowa a cztery razy w Polsce. Cztery razy. Już. Cztery razy. Ja pamiętam, jak mnie Aju przywiózł do swojego kolegi, który najpierw wyglądał jak po prostu hip-hopowiec jakiś, no. a, a nagle się okazało, że wspaniale gra i śpiewa muzykę Dalej sprzed tysięcy Tam. lat ze swoim zespołem. Coś niesamowitego to było. On jest mój gnawa master. On jest niesamowity, ta, ta, to prawda? Ta, ta. Cały noc śpiewamy od zachodu słońca do wschodu słońca. Bez e, narkociki, bez nic. Nic. Super. Tylko woda i. Takie modlitwa, tak? I ta muzyka daje nas moc, daje nas e, spokojność. I on uczy mnie w tej ceremonii, tam jak otwiera e, e, głos Wielkiej. Tak? Bo jest bardzo mocna medytacja. No to po takim wprowadzeniu posłuchajmy Marrakeszu. شرفا دا ويل ني دا ويل يا ولاد مصطفى غطيوني Mustafa, ja wilni dawni, ja wilni jaвляto i Colors of Morocco. To jest album, który dzisiaj promujemy, wydany przez Tropicadelic Records w grudniu ubiegłego roku. Wojtek i Ayub y, są tutaj z nami. I mamy też coś dla Was, drodzy słuchacze. Jako, że płyta nie ma jeszcze żadnego fizycznego nośnika, Wojtek y, y, wspominał mi, zaraz pewno powie o tym, że planowany jest winyl. Natomiast w chwili obecnej mamy dla Was kilka darmowych download kodów do ściągnięcia pliku tego albumu z Bandcampa Wojtka i cieszenia się nim we własnym, prywatnym gronie, dowolnie w dobrej jakości. To Wojtek powiedz jak z tym winylem. No, no musi być winyl. jakby to jest u mnie mast. Teraz miałem trochę inne rzeczy, którym musiałem się zająć i wróciłem do tematu winyla. W tym momencie trwają prace nad jego grafiką. Winyl będzie o tyle ciekawszy od tego poprzedniego, że będzie zabierał wkładkę. A wkładka to będzie taka malutka książeczka z, no, z takim, powiedzmy, krótkim wprowadzeniem do albumu, opisem reportażu, który jest do obejrzenia na YouTubie. Zachęcam wszystkich, jeżeli chcecie zobaczyć więcej na temat powstawania tej płyty, wywiady z artystami i w ogóle zobaczyć, jak wygląda Maroko z takiej perspektywy podróżnika, no to jak najbardziej zapraszam na, na mój kanał YouTube Narazka i tam można obejrzeć e, cały reportaż. E, no i nowy album, nowy, przepraszam, winyl będzie zawierać wkładkę tą książeczkę, o której mówiłem yy, ze zdjęciami od Andrzeja Rudiaka. Chciałbym po raz kolejny, zaszczyt to robię na audycji, ale chciałbym po raz kolejny pozdrowić Andrzeja Rudieka, bo to jest mój ulubiony kompan podróży. I to jest moje ulubione określenie, <grym <grym teraz Kompan teraz mianuje Andrzeja. To jest po prostu rewelacyjny. Ale powiem Ci, że on Ci zrobił po prostu kawał pięknej roboty. Oprócz Eheu, tego wie? raportażu ja <grym> przejrzałem, łyknąłem po prostu wszystkie jego galerie fotograficzne z tej podróży do Maroka, bo po prostu piękne zdjęcia, piękne obrazy, które też przypomniały mi bardzo moją podróż do Maroka z obecnym tu Ajubem w 2000. W 22 roku, gdzie często zahaczałem o te same miejsca i to w ogóle piękne. Super to udokumentowaliście. No jest sentymencik, jest sentymencik, no i ta wkładka będzie zawierać właśnie e, zbiór jego najlepszych zdjęć z tej wyprawy, mhm. więc to też będzie taki, powiedzmy no taki taste w Maroko, jeżeli ktoś weźmie tą płytę już do ręki, kolor oczywiście wybrałem Wcześniej był zielony, teraz jest indigo, to jest taki granatowy kolor yy, przewodni tej płyty. Yy, no i myślę, że to też będzie fajna pamiątka właśnie, taka płyta kolorowa. Z, z, o, w ogóle jeszcze wspomnę yy, na temat samej okładki albumu, yy. ponieważ jest to obraz yy, namalowany przez Ewę Szczekan. I tak samo jak namalowała do pierwszego albumu, tak namalowała do drugiego i tak samo, myślę, że namaluję też do trzeciego, już będę się trzymał. Ręcznie malowany żaden tam... Tak, tak to, jest, to jest obraz, to jest mm. obraz, który mm. ja mam w domu na ścianie powieszony, on jest później zeskanowany Dzięki. specjalnymi no, urządzeniami, żeby to było w jak najlepszej jakości. Więc no, staram się być autentyczny, bo tak wcześniej mnie zapytałeś, dlaczego lecieć do Maroko, skoro jest AI, jakby mamy rok 2026, wszystko idzie do przodu. Wiesz, to no. było takie przekorne, żeby to było jasne. Ja podziwiam cię, że poleciałeś do tego Maroka i dlatego też tu jesteś. Gdybyś zrobił to jako AI, to bym cię wcale tu nie zaprosił. Dlatego właśnie wyszło to z mojej inicjatywy, żeby ktoś mnie zaprosił, żebyśmy mogli tym porozmawiać, żeby to było fajne, żeby to było namacalne i żeby po prostu zostało na dłużej z ludźmi niż dosłownie na kilka sekund. A powiedz Wojtek jeszcze tak na koniec Bo to długie utwory Chciałbym Cię zapytać Bo to takie nagrywanie płyty Ja też przeszedłem przez takie rzeczy Na przykład na Jamajce nagrywając Rasta Sajs I to jest zawsze też wielka przygoda Chciałem Cię zapytać Co było dla Ciebie Największą przygodą Podczas tej sesji I podróży do Maroka Trudne pytanie, bo największą przygodą dla mnie był ten wyjazd. No, po Więc prostu. Musiałbym jakby, możemy trochę doprecyzować i ja znajdę wątek. Tylko no czy wydarzyło może... się coś takiego, co zatkało cię, yy, spowodowało szybkie bicie serca, zrobiłeś wow, czy wzruszyłeś się, poleciała ci łza, nie wiem, jakaś taka sytuacja? No to może wróćmy do tego szybkiego bicia serca. No to, yy, no, co, co, co mnie zaciekawiło albo zdziwiło, no jakby to nazwać, no mentalność e, rdzennych ludzi z Maroka, jakby tam <grym> czas płynie inaczej niż w Europie, to już też o tym wcześniej rozmawiałem, ale Tutaj Ayub się cieszy, bo u nas właśnie wspomnę, jak nagrywaliśmy Ajuba, spędziliśmy tam trzy dni, to był w ogóle pierwszy nasz punkt, to był powód u Ayuba, w domu, gdzie nagrywaliśmy piosenki. No i u nas w Polsce przerwa, jeżeli ktoś mówi, że jest przerwa, no to jest przerwa, trwa pięć minut, Tak. może się ktoś załatwi, może ktoś zje sobie coś, ale za pięć minut wracamy. No ale przerwa w Maryko trwa 4 godziny do 6, <grym> tak, tak, się, tak. Ten, trzeba się uzbroić w cierpliwość na pewno i to było dla mnie taki szok kulturowy, że ja tutaj z Europy szybko lecimy, nie ma czasu, 7 dni mam zrobić cały album, nagrać wszystkich artystów, nie ma czasu, a dawaj, dawaj, easy. a tu kurde, no dobra, to no, przerwa, ok, 6 godzin. Marokotelko tylko herbata kosztuje na minimalnie 30 minut. <głos> <głos> Naprawdę. Sahara, Możemy zjeść obiad, godzina, wykąpać. Dokładnie tak. Tylko <głos> I to jest to zestawienie y, różnych kultur, ale... Y, to, co opowiadasz, Wojtek, to e, po jamajsku można określić jako sunkam. <śmiech> Tam też jest taka terminologia. I, i sunkam to jest taka uniwersalna godzina, która po prostu, kiedy nadejdzie, to będzie dobrze. <śmiech> taka prawda. E, ostatnie moje pytanie: Czy jest jakaś forma. E, usłyszenia tej kreacji w klubie, na żywo? Czy planujesz takie przedsięwzięcia? Ty grasz również jako DJ, czy grasz tą muzykę? Czy to są twoje autorskie sety, z którymi można cię gdzieś zobaczyć na festiwalach, na imprezach? Wiesz, jeżeli chodzi o to, co ja gram na imprezach, to zdarza mi się wrzucać swoje piosenki mhm. w trakcie swojego repertuaru. Czekam, cały czas czekam, wydaję, tworzę mm -hmm. składanki remiksów, tworzę kolejne, kolejne albumy i docelowo chcę grać swoje piosenki w 100%. Chcę, żeby mój miks był Był autorski w 100%. Tak, mm -hmm. tylko żeby to osiągnąć, no to trzeba mieć faktycznie dużo materiału, żeby jednak ludzi nie męczyć cały czas w kółku jednym i tym samym. I stąd mm. też jakby składanki remiksów, I które rozumiem. powstały do pierwszego albumu, też trwa teraz konkurs 25 producentów tworzy remiksy nowego albumu i to są bardzo fajni producenci tego bardzo albumu. znani, tego drugiego, mm -hmm. tak, w się Kolosów Mroko no i to też mi daje jakby dodatkowe, dodatkowe piosenki, którymi ja możesz operować w trakcie seta, tak? Dokładnie, mm. bo one są często jakby pod innej ręki, mm. więc są bardziej, wiem, nowoczesne mm. i inny trochę styl, więc można tym mieszać. Jakby moja muzyka jest dosyć mocno instrumentalna, to nie zawsze się wkupia na przykład w vibe jakiegoś festiwalu, więc póki co to ja tak wrzucam tylko swoje piosenki docelowo Chcę grać w sety tylko ze swoich piosenek, z remiksów swoich piosenek albo re, rem, remiksów, przepraszam, kogoś piosenek, albo remiksów moich piosenek. Mm -hmm. Tak, żeby te sety były powiedzmy spójne, w 100 tak spójne, ale tak docelowo, docelowo, finalnie marzą mi się live akty, Chcę yy, też występować z instrumentami, ja w ogóle jestem fanem syntezatorów analogowych, gram też na gitarze basowej. Um, Lubi się bawić przeszkadzajkami, więc um, docelowo chciałbym, żeby moje sety były połączeniem DJ-setu z live actem i pojawiały się żywe instrumenty, mm -hmm. żeby jakby przeżyć tą no, ceremonię muzyczną mm -hmm. razem ze wszystkimi mm -hmm. słuchaczami na miejscu. A JUP, a jakie Twoje są plany najbliższe? Jakieś nowe piosenki, jakieś yy, yy, koncerty, występy Twoje? Solowe? Tak, ja mam koncerty. Już skończyłem trasa koncertowa Polska w marcu i teraz mam trochę przerwa, ale gram koncert następny Zgnęła Muzyka w Warszawie, będzie 24 w klubu bardzo, bardzo o 8 Zjadzie. jak zwykle bardzo, bardzo. Ko koncerty Ajuba są najlepsze. Ja uwielbiam. Ja też. Za Zachęcam ja do słowaczy. Ja też. Przyjdźcie zobaczyć na miejsce, co tam się dzieje, bo chłopaki improwizują bardzo dużo, ale to wszystko jest po prostu igła. Tak, a Ajub nie jest muzykiem, Ajub jest muzyką. <głosy> <głosy> Szanowni Państwo, moi dzisiejsi goście, Wojtek Naraz, Narazka oraz Ajub Humana. Dziękuję Wam bardzo za przyjście i za tą piękną muzykę. Dzięki bracie, dzięki. Dzięki bracie, Naraska. I ostatni utwór z albumu Colors of Morocco.